Gdy rok temu tutaj rozmawialiśmy i rozpoczynała się współpraca firmy Korbanek z firmą Rosselmarsz, wszyscy troszeczkę mieliśmy pewne obawy, pewne wątpliwości i wielkie nadzieje, bo kombajny dobre, ale nastawienie polskich rolników było takie, jakie było. Przez ten rok sprzedaliście Państwo ponad 40 kombajnów, czyli praktycznie średnio jeden tygodniowo. To chyba świetny wynik, jak Pan ocenia ten rok. Oceniam go bardzo pozytywnie, ten rok pokazał, że my się nie musimy wstydzić, że mamy nową ofertę i to z Rosji, dlatego że to mieliśmy się okazję przekonać w zeszłym roku, że maszyny są dobre, ale, ale to była za mała próba, za mała ilość sztuk, małej ilości rolników, bo przecież to było tylko kilka sztuk na próbę, a w tym roku Żliwa przebiegły na tyle pozytywnie, że jestem zbudowany, bo oczywiście miałem przeświadczenie, że technicznie te maszyny są dobre nie? i druga rzecz, że są konkurencyjne cenowo, No, ale co innego przeświadczenia, a co innego fakty. Znaczy Pana przeświadczenie, a przeświadczenie rolnika, nabywcy. I przeświadczenie rolnika. Tutaj wręcz nawet takie zdziwienie się pojawiło, że rolnicy z taką euforią komentowali tą swoją decyzję, nie? Że, że, że to bardzo dobra decyzja, że są bardzo zadowoleni, ja nie słyszałem skarg od rolników, którzy no bo przecież rolnik no jak się zdenerwuje to on nie przebiera w słowach, od razu powie o co jemu chodzi i, i takich telefonów w ogóle nie miałem, nie, nie, nie było żadnych skarg, bieżące jakieś takie sprawy regulacyjne, bo przecież tutaj niektórzy rolnicy sami się w tym gubili, były rozwiązywane niezwłocznie natychmiast. Jestem przekonany, że w kolejnym roku będzie duża zwyżka jeszcze tej sprzedaży na pewno. No właśnie, bo teraz który model się najlepiej sprzedawał? Wcale to nie była nowa, co troszeczkę mnie zdziwiło. Nowa była za późno, bo nowej nie mieli, mieliśmy właściwie pod koniec czerwca i w lipcu dostawy, także tu nie mogliśmy z tym wystartować, poza tym nikt nie widział nowej w polu w Polsce, najlepiej sprzedawał się Wektor, nie byłem pewny czy tak będzie, a tak się okazało. Natomiast jak będzie w przyszłości? No to tu jest znak zapytania. Mi się wydaje, że za dwa lata, za dwa, nie, to osiągną remis, a później kto wie, może Nowa będzie miała większą sprzedaż, tym bardziej, że Wektor zostanie zmodernizowany, zostanie jemu zwiększona wydajność, też design będzie zmieniony, pewne konstrukcyjne zmiany go podniosą z wydajnością jakby o jeden szczebelek wyżej. Teraz są dosyć blisko siebie wydajnościami nowa i wektor. Także przyszłość jak chodzi o ilości w Polsce to na pewno będzie i nowa i wektor. Natomiast rynek dla kombajnów tych największych no, jest mniejszy i tu nie będą takie spektakularne to wielkości sprzedaży, ale jednak tu będzie też duży rozwój, no bo skoro nie było prawie żadnej dużej maszyny, no to każde zwiększenie o 100% to jeszcze, jeszcze długa droga do wychodzenia takich ilości, którym no, można się zachwycać. Potem. Długie drogi to jest chyba to, co ostatnio lubimy, bo z ziemi włoskiej do Polski już drugą markę Pan wprowadza najpierw traktory Arbos, dzisiaj rozpoczyna się współpraca Pana z firmą Faresin. Co Panu się tak szczególnie podoba, co Pana fascynuje we włoskiej myśli inżynieryjnej? Pracujemy z, z północnymi Włochami, tam oprócz Arbosa, oprócz teraz Faresina, to jest też Capello. Czwarta marka, Maschio to jest też włoska firma. No to mamy cztery marki w tej chwili z Włoch. Co dobrego? No tam jednak ta kultura techniczna i organizacyjna jest w bardzo dobrym poziomie. Właściwie to jest takie zagłębie produkcji maszyn rolniczych, jedni od drugich odpatrują, porównują się i, no i ulepszają to, co mają. Nie? Także to. To daje szansę takiej, takiej mniejszej, mniejszej ilości problemów potem już w trakcie tej roboczej takiej współpracy. My Polacy z włoską myślą techniczną się znamy i lubimy, bo przecież nasze polskie Fiaty to jest nic innego jak włoski Fiat, który produkowano przez kilkadziesiąt lat u nas, więc chyba ten włoski inżynier jest nam bliski, prawda? No jest bliski i tak w przeszłości, nie? To... Przecież te niektóre marki, które u nas są już dobrze, to przecież podwykonawców dzieli z Włoch i to jest fakt. A chciałoby się zapytać, z jakiego jeszcze kraju specjaliści będą chcieli wysyłać swoje maszyny, swoje produkty do nas, bo przecież nie tylko Ameryka, nie tylko Francja, Niemcy, Włocha, nie tylko Europa produkuje dobre maszyny. Dobre maszyny są produkowane również i w innych krajach. Teraz jest tak zglobalizowana ta produkcja, że niektórzy, którzy mają bardzo wysoką pozycję na rynku i nie są kojarzeni z Chinami, a jednak mnóstwo komponentów czy nawet całych wyrobów mają właśnie stamtąd, nie chwaląc się tym bardzo, to być może, że, że zaczną się pojawiać chińskie, przy czym jednak e, e, takie zeuropeizowane, czyli generalnie dostosowane już do wymogów europejskich mogą się pojawiać, to, to, to jest możliwe, ale pytanie czy to będzie firmowane jako, jako chiński wyrób, czy też jako marka europejska, no to się okaże. Nie?